13-12 sekund do końca tej akcji bryska gościem Polskiego Radia 24. Bryska, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. 163 856 000 zł, 582 zł. Dokładnie tyle wyszło w momencie, kiedy to mówię. Akcja właśnie się zakończyła, ale patrzę, że licznik cały czas bije. To są informacje Polskiego Radia 24. Miliony dla dzieci chorych na raka. Nie jestem bohaterem, tak mówi Łatwo Gang, organizator zbiórki pieniędzy. Jutro ma być przesłuchany sprawca strzelaniny w Waszyngtonie. Doszło do niej podczas gali z udziałem prezydenta Trumpa. Mija 40 lat od katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. O tej rocznicy wspomniał papież. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Taką hojność Polacy okazywali raz w roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz jest powtórka. Podczas zbiórki, jaką prowadził w internecie influencer Piotr Łatwogank-Garkowski, zebrano ponad 163 miliony złotych. Pieniądze trafią do fundacji Cancer Fighters. Będą przeznaczone na leczenie dzieci chorych na raka. Akcję wsparli aktorzy, muzycy i sportowcy, w tym Iga Świątek. Tenisistka przekazała na ten cel 100 tysięcy złotych oraz dwa bilety na jej mecz. Chciałabym wesprzeć przekazując 100 tysięcy złotych i dwa bilety na mój mecz na Mimbledonie. Ogromnie zapraszam oraz e, chciałabym spotkać się z podopiecznej fundacji a prawdopodobnie online, bo jestem teraz do czerwca na wyjazdach i przekazać ogólnie podziękowanie za to, jak inspirujecie ludzi, bo to wytoczycie toczycie prawdziwe walki.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 Akcja właśnie dobiegła końca. Transmisja na kanale YouTube biła rekordy popularności. To największy stream na świecie, mówił na naszej antenie eksperty zajmujący się mediami społecznościowymi Wojciech Kardyś.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 Stream trwał 9 dni. Akcję zapoczątkował utwór zatytułowany Ciągle tutaj jestem. BDOESa i 11-letniej Mai. Dziewczynka trzeci raz zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Napastnik, który strzelał podczas corocznej gali korespondentów Białego Domu prawdopodobnie zamierzał zabić członków administracji Donalda Trumpa i samego prezydenta. Tak stwierdza pełniący obowiązki prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, Todd Blanche. Mówił o tym w wywiadzie dla telewizji NBC News. Zapowiedział, że ustalenie motywu ataku może zająć kilka dni. Pytany o zastosowane podczas imprezy środki bezpieczeństwa, prokurator zaznaczył, że napastnik to cytat ledwie przedarł się przez kordon bezpieczeństwa. Na nagraniu, jakie udostępnił prezydent, Widać jak napastnik bardzo szybko przebiega obok punktu kontrolnego Secret Service, po czym funkcjonariusze zaczynają go gonić. Napastnikiem był 31-letni Cole Thomas Allen, Storens w aglomeracji Los Angeles. Jest między innymi twórcą gier komputerowych oraz byłym starzystą w NASA. Nie ma przeszłości kryminalnej. Jutro ma usłyszeć zarzuty. O przypadającej dzisiaj 40. rocznicy katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu wspomniał papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi na modlitwę Regina Celi. Było to w Bazylice Świętego Piotra. Katastrofa w Czarnobylu nadal stanowi ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z korzystaniem z nowych i coraz bardziej zaawansowanych technologii, zauważył papież.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 Bezpośrednio w wyniku wybuchu jednego z reaktorów czarnobelskiej elektrowni zginęło 31 osób z obsługi elektrowni oraz strażaków. Trudno oszacować liczbę osób, które zmarły w wyniku choroby popromiennej. Rozbieżności w szacunkach są ogromne. Liczba ofiar śmiertelnych waha się od blisko 10 do 90 tysięcy. Według niezależnych badaczy rosyjskich to blisko milion osób. Na koniec Gdańsk, gdzie powstanie Dom Gdańskiego Kota. To miejsce ma zapewnić kotom spokój, bezpieczeństwo, także lepsze warunki powrotu do zdrowia i przygotowania do adopcji. Ma powstać na terenie schroniska dla zwierząt Promyk. Zgodnie z podpisaną umową powstanie kompleks trzech budynków. Znajdzie się w nim m.in. nowoczesne centrum weterynaryjne z zapleczem diagnostycznym i zabiegowym. To były informacje Polskiego Radia 24. Do końca dnia przeważnie na zmianę chmury i słońce. Czasami popada przelotny deszcz. Na wschodzie kraju możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. W nocy w całym kraju wystąpią przymrozki. Najzimniej będzie na wschodzie, mówi synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.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 reklamie 7 minut po godzinie 16 Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Cały czas trwa akcja Łatwo To youtuber, który zbiera pieniądze na pomoc dzieciom chorym na raka. I chociaż jego stream już powinien się zakończyć, ponieważ licznik podaje zero, to wiadomo, że została akcja przedłużona do godziny 20. No nie ma się co dziwić, skoro na koncie fundacji już ponad 164 miliony złotych i ten licznik finansowy nie ma zamiaru się zatrzymać. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego aktualnie półtora miliona osób ogląda te transmisje w internecie? O tym będę rozmawiał m.in. z panią psycholog, z którą się spotkam po godzinie 16.30. Teraz czas na chińskie znaki.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 Czy jest to już konflikt światowy? Czy obecną sytuację da się odbudować w pięć miesięcy? A może powrót do normalności zajmie lata? Kryzys na Bliskim Wschodzie uderza też w męską antykoncepcję. Największy producent zabezpieczeń dla mężczyzn na świecie. Malezyjska firma Carex ostrzega, prezerwatywy będą droższe. Ceny naftowej mają wpływ na wszystko. Od transportu, po materiały w postaci tworzyw sztucznych, których używamy. Tworzywa sztuczne są obecnie w prawie we wszystkim, co mamy w foliach aluminium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 razy 9% zapotrzebowania HRL, tam w imporcie tego jest więcej, ale oni około 25% wciąż zaspokajają ze z źródeł krajowych ropy i około 20%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 没有总统啊外交部讲的也是差不多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 akcje dla uczniów, wyglądają przy tych rytuałach konfucjańskich bardzo skromnie. To były chińskie znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 30 minut po godzinie 16.00 przy telefonie Polskiego Radia 24 aktorka Małgorzata Korzuchowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Małgorzato, to no coś niebywałego się dzieje. No, historia <śmiech> dzieje się na naszych oczach. 170 milionów, a zaraz będzie 171 milionów na koncie Fundacji Cancer Fighter Cancer. Proszę mi wytłumaczyć, co to się w ogóle dzieje teraz? Wydaje mi się, że to jest takiego, czego my wszyscy bardzo potrzebujemy. My tutaj w Polsce i w ogóle w tym współczesnym świecie, że jesteśmy tak bardzo bombardowani negatywnymi emocjami, negatywnymi informacjami, podszytymi jakimś lękiem o przyszłość. Potrzebujemy pozytywnych emocji. Potrzebujemy mieć wrażenie i odczucie, że bierzemy udział w czymś ważnym, w czymś dobrym, w czymś pozytywnym, co oczywiście dajemy to innym tym, którzy najbardziej tego potrzebują, w tym wypadku chorym dzieciom, ale przez to my też stajemy się lepsi i czujemy się lepiej ze sobą, z, ze sobą samym. Ja tam czuję, że tam świetna zabawa się jakby toczy, no bo e, już widziałem, może nawet nie wszyscy kojarzą e, o co chodzi, ale kiedy Doda godzi się z Magdą Gessler, kiedy... E, jak, tego te Raperem Poecają. peją. Tak. No, I widziałem również panią przeskakującą przez kartody. E, no tak uważam, że to jest jakiś rodzaj <laughs> oczywiście żartu, wiadomo. Natomiast to są rzeczy, które budzą emocje. To, że ktoś był z kimś w konflikcie, a potem nie wiem, następuje coś takiego, że chce się z nim pogodzić i robi to na oczach milionów ludzi, ponieważ rzeczywiście no, na tym streamingu tyle ludzi się pojawia, to jest coś bardzo pozytywnego. My chcemy wierzyć w to, że tak naprawdę ludzie są dobrzy i świat nie jest taki zły, jak nam się pokazuje, czy jak chcemy, żebyśmy myśleli. Myślę, że to na tym, po na tym to prawda, to jest proste. To jest proste. Chcemy pozytywnych, dobrych emocji. Życie jest tak krótkie, że naprawdę no, nie można wiecznie żyć w zmartwieniach, w stresie i w lęku. Chcemy robić dobre rzeczy, chcemy pomagać i chcemy być dobrzy. Myśli pani, że to, to jest jakieś takie jednorazowe <gry> wydarzenie? Czy to zostanie z nami na dłużej? Nie, nie, wiem. nie wiem. Wie pan, mamy różne tutaj doświadczenia, że tak powiem z tym, co na, w nas pozostaje. Ważny w tej chwili jest efekt. On brzmi nawet no, niewiarygodnie, bo te 170 milionów to jest jakaś niewyobrażalna e, suma. E, cieszmy się tym, co jest, e, ładujmy się tym, co jest, tym, tym pozytywem, wierzmy w to, że możemy, bądźmy z siebie dumni, zadowoleni, pomagajmy i nie myślmy w tej chwili, co się wydarzy za, nie wiem, tydzień czy za miesiąc. Jesteśmy tu i teraz, jesteśmy wspaniali. <grym> Popieram z całego serca. E, e, a całą tę akcję tych młodych ludzi, którzy to wymyślili i wymyślili i mają taką siłę sprawczą i energię, że zarazili tyle ludzi, że to dobro tak się rozprzestrzenia. No to jest coś niesamowitego. Jestem podekscytowana, wzruszona, bo to jest taka tam panowała e, euforyczna nawet, mogłabym powiedzieć, atmosfera. I to się udziela absolutnie wszystkim. W tej chwili 900 tysięcy ludzi ogląda ten stream, ale był taki moment, że chyba tam ponad milion sześćset. A w momencie, kiedy rozmawiamy, to na konto fundacji wpłynęło milion siedemset tysięcy złotych. Coś absolutnie niebywałego. Tak, coś niesamowitego. Ja tylko chciałabym powiedzieć taką do, dosyć zabawną rzecz. Ja wczoraj ja wczoraj wyprawiałam swoje urodziny, takie połowinkowe i tam się dowiedziałam o tym streamingu i tam powstał ten pomysł, żeby właśnie tam pójść i żeby wykonać taki, taki żart, e, właśnie żeby Hanka drugi raz zginęła w kartonach. Myślałam sobie, why not, jeżeli ma z tego coś wyjść dobrego, to dlaczego nie? No ale przerosło to moje wyobrażenie, szczerze mówiąc i moje oczekiwania, więc jestem też taka... No podekscytowana i to jest, uważam, wspaniały, urodzinowy prezent. Wszystkiego najlepszego. To ja też się dokładam no, do tych życzeń. To jest, to jest naprawdę niesamowite, że można być częścią tego wydarzenia. Trzy i pół godziny zostało do końca tego wydarzenia. Małgorzata Kożuchowska była gościem Polskiego Radia 24. Pani Małgorzato, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, dziękuję tym wszystkim, którzy no, przez ten moment, kiedy ja tam byłam, e, zmobilizowali się i wpłacali pieniądze, ale też tym wszystkim, którzy od początku tej akcji są, z akcją wspierają, przelewają pieniądze. Naprawdę, wiem, że to banalnie zabrzmi, ale ja w to wierzę, dobro wraca. No i mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. E, już dwa miliony w momencie, kiedy rozmawiamy. Pff, nie wiem, jak to się dzieje. Bardzo dziękuję wow. za tę rozmowę. <głos> dziękuję, dziękuję. Deklamer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 Autopromocja. 37 minut po godzinie 16. Gość Polskiego Radia 24. Gdyby państwo zastanawiali się, co robi ponad 800 tysięcy osób, to właśnie siedzą przed ekranami i oglądają stream łatwo. Ganga". To... Chłopak, który postanowił zrobić taką akcję, że słucha piosenek, piosenki bds i zbiera pieniądze na dzieci chorujące na raka. I akcja, która miała trwać 9 dni, przerodziła się w jakiś niesamowity wiral, a udało się zebrać już ponad 172 miliony złotych. Gościem Polskiego Radia 24 jest Karolina Klecka, psycholog, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś niebywałego się dzieje i chciałbym od tego zacząć rozmowę, bo myślę, że to jest taki moment, w którym my absolutnie czujemy się fenomenalnie. Ale jeżeli pani pozwoli, to oddajmy głos na chwilę Cezaremu Pazurze, który brał udział w tej akcji. Dzień dobry, panie Cezary. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Panie Cezary, co się dzieje, co się takiego wydarzyło w Polsce, że na koncie fundacji jest już ponad 172 miliony złotych? No wie pan, i sam się zastanawiam. Bo, no tak, bo to trzeba wyciągnąć kilka wniosków. Pierwszy to jest taki, no jest pomysłodawca. Ktoś, kto wpadł na taki pomysł i się odważył zrobić string, który trwa 8 dni. Wie pan, i, I wytrzymuje to, że ja poznałem Piotka, pierwszy raz osobiście się poznaliśmy. Ja przywiozę mu tabletki na gardło, o których z zapomniałem mu w ogóle dać. I, i, wie pan, i, i, i, i ten chłopak już patrzy i widzi... Albo nic nie widzi, albo wszystko widzi. Wie pan, bo to już jest któryś dzień. Ja byłem wczoraj, to był siódmy dzień jego akcji, więc on jest już bardzo zmęczony. Oczywiście był tam w międzyczasie u niego lekarz, zbadał go, powiedział, że jest wszystko w porządku, może działać dalej, ale to jest jedna sala, to jest ten, kto to wymyślił i dał, dał impuls, żeby coś takiego zaistniało. Też był, pamiętajmy, nie możemy zapominać o tym, że on był w pewien sposób e, zmotywowany też e, z, no, jednak wspaniałą piosenką, prawda? Teledyskiem. E, w, w, cały czas ta piosenka w, w, w, brzmi mi w głowie, robi wrażenie. Jest, cały dochód z tej piosenki jest przeznaczony też na cel charytatywny. E, no i jesteśmy my, Polacy. Mówię my, bo też jestem częścią tego. Te, te, tych, tych, że tak powiem, milionów zebranych, ale to jest, to nie chodzi tylko chyba o pieniądze. No, no, chyba świat się w tej chwili dowie, że nikt, jeśli chodzi o taki odruch serca i o. Yy, o umiejętność, o właśnie o tę solidarność, która u nas jest historyczna. To słowo u nas jest historyczne i coś znaczy, że jednak my potrafimy w takich momentach się nieprawdopodobnie mocno zjednoczyć i, i oddać ostatnią koszulę, tak powiedzieć. To jest nieskite. Ja jestem w, po tej akcji w, w, z jednej strony zmęczony od wczoraj, powiem szczerze emocjonalnie. Tak naprawdę, bo to jest, bo to jest taki... Na takim diapazonie człowiek działa, tak się tym przejmuje, że... A z drugiej strony jestem bardzo szczęśliwy, bo ja pamiętam, jak w... ja byłem w momencie, kiedy kiedy pękało 50 milionów. No. I jak Piotrek powiedział, że będzie... że Idziemy do stu, to aż zasyczałem. Mówię, wiesz, no tak zacząłem go studzić. Mówię, jak starszy człowiek, wie pan, nauczony już w wieloletnim doświadczeniem, że to nie jest takie hopsiup, cokolwiek zrobić. Młodzi tego nie wiedzą. To jest to, o czym pisał Mickiewicz, że młodość te nadpoziomy wylatuj. Oni z motyką na słońce się rzucają i do tego słońca dochodzą. A my nie, my starsi już mamy takie, mówię słuchaj, już i tak zrobisz coś niesamowitego. Mówię, to może to wystało, nie, idziemy po 100 milionów. Ja mówię, wiesz, no kurczę, mi się to w ogóle w głowie nie mieściło, a teraz jest ponad 150, więc to jest w ogóle... Yy, I to się stało w ostatnich 48 godzinach. Bo 173 zauważyłam. miliony, dokładnie. A... 173, ale proszę zwrócić uwagę, że jeszcze do wczoraj, czyli przez 6,5 dnia zostało zebranych 40 kilka milionów. A... a... Ponad 120, 130 milionów zostało zebranych w 48 godzin. Że ten finisz ma taki mocny. Wie pan, to, to, mnie, to mnie zaskakuje, że wszyscy, wreszcie wszyscy zauważyli, no bo jednak ta, ta obecność wielu gwiazd, wielu celebrytów, yy, którzy mają zasięgi, no jednak to pokazuje, że, że myśmy dotarli do każdego Polaka. Wcześniej czy później. Lepiej później niż w ogóle jednak każdy się zrzucił i to jest cudowne przyłączały się firmy Wie pan no, ja pamiętam e, swój e, udział w pierwszej e, orkiestrze świątecznej pomocy wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, pomocy to było je, już 30 par lat temu e, i, i pamiętam że wtedy też to było takim odruchem serca że e, m, m, m, m, Agata Młynarska mówi, saj, jesteś w Łodzi, bo robisz film, może byś przyszedł do studia, bo tam będziemy robić taką dziwną akcję. Wymyślił Owsiak. Ja mówię, jak to to jest? On mówi, no taki facet, co się jąka, nie? I, i, I wie pan, to tak się zaczęło. No, ja mówię, no dobra, no przyjdę na godzinę. I zostałem cały dzień, wie pan, i zbierałem pieniądze do, do puszki. I okazało się, że, to by było, że że my Polacy naprawdę jesteśmy absolutnie wyjątkowym narodem. I... i no aż chce się żyć, wie pan, po takich akcjach. No ja tylko życzę temu pomysłodawcy Piotkowi, Łatwogęgowi, żeby, żeby on, no powiedziałem mu tak wychodząc, mówię pamiętaj, obiecaj mi, że jak się to skończy, to bierzesz sobie tydzień wolnego, potem znowu do, do tego wrócisz. Tak, tak, no teraz będzie miał ciśnienie, żeby, żeby go żeby to wszystko, no jak to się mówi, dokończyć, tak? Bo tam dostał masę rzeczy na aukcję, trzeba tę aukcję będzie zorganizować. No jest to, to wiadomo, skomplikowane jeszcze. Ta, skomplikowane, bo to napędzi mu znowu roboty. On będzie musiał cały czas pracować, a on musi odpocząć. On już wygląda jak cień człowieka, Do, Panie Cezary, proszę pozdrowić żonę, która no, poświęciła się w imię tej Ale akcji. Powiem, powiem panu, ja byłem w pełnym szoku, bo to ona powiedziała, mówi, tam, zawiść mu tabletki. Miałem zawieść te. W ogóle zapomniałem, po co pojechałem, jak się tam znalazłem. Zresztą jeszcze syna zabierałem z egzaminów, pozdawał egzaminy do, do liceum i ten. I, i za, e, zabrałem mu. Chodź, skoczymy, bo ja podwiozę takiemu chłopakowi fajnemu. O, o, mój syn oglądał ten streaming. Mówi, ja wiem, wiem. Mówi, bo on ma chrypę. No to pojechaliśmy mu za. Ja zapomniałem mu dać tych tabletek w ogóle, wszystkiego zapomniałem. I, i nagle żona się, o, o, o, syn z nią rozmawiał przez telefon. Opisali, jak będzie 50 milionów, to się ogolę na Łysu. W ramach solidarności z chorymi na, na raka. I ona to zrobiła. Ale pan mnie, mnie to wbiło w fotel zupełnie, bo to jest gest tak odważny. Ja byłem tylko raz golony. Miałem goloną głowę do, do filmu. I powiem panu, to nie jest tak, że potem włosy odrosną momentalnie. To trzeba czekać miesiącami długimi. I dla kobiety tym bardziej jest to jest to wysiłek, y, nawet powiedziałbym taki y, psychologiczny, bo to, bo, no bo kobieta jest przyzwyczajona. Cezary Pasura, gościem Polskiego Radia 24. Panie Cezary, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. No i proszę oczywiście uściskać, pozdrowić żonę, bo naprawdę wielki gest. Kłaniam się, pozdrawiam. Karolina Klecka. Karolina Klecka, psycholog, psychoterapeuta, gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry jeszcze raz pani Karolino. Jeszcze raz dzień dobry. Pan Cezary Pazura nam się tutaj rozgadał, no ale rozumiem też te wszystkie emocje, które się wokół tego um, tworzą. Zresztą te emocje też mnie się chyba udzielają, więc przepraszam od razu za, za tę drobną pomyłkę, przejęzyczenie. Proszę powiedzieć, co aktualnie się w Polsce dzieje, że jak spoglądam, 174 miliony na koncie i blisko 8 tysięcy osób ogląda e, chłopaka w internecie na tle e, ściany z kartonami. Ja sama oglądałam i przełączyłam się na audycję do państwa, natomiast, no cóż ja mogę powiedzieć, yy, dla mnie to jest jakiś fenomen y, psychologiczny, to jest jakiś fenomen wspólnoty i y, trochę jakby y, idąc za panem Cezarym Pazurą powiem, że my po prostu potrafimy i w Solidarność, i w zbiórki. I to widzi, myślę, mam nadzieję, cały świat. I y, tutaj to się zadziały niesamowite, to jest niesamowita historia, bo y, to jest tak, że bez... Y, dwóch, a tak naprawdę trzech czynników, czyli tego człowieka, tego młodego człowieka, który po prostu e, nawet pewnie nie zastanawiał się, że sięga po coś, co wielu osobom się wydawało niemożliwe. E, empatia połączyła się z działaniem e, i mamy taki efekt, jaki mamy. E, po prostu to jest coś tak wielkiego i coś tak niewyobrażalnego, że w streamie można zebrać takie duże pieniądze, jeszcze nie tak dawno brałam udział w reportażu, w którym rodzice walczyli właśnie o, o zbiórkę, o pieniądze na córkę e, i nagle słyszę i dowiaduję się o tej, mm, i, o tej akcji, o tej zbiórce i powiem szczerze, że z zapartym tchem śledzę włączam. Wczoraj do późnych godzin nocnych oglądałam, od rana oglądam, sprawdzam ile jest, no coś niesamowitego. Szczególnie, że możemy stać się częścią, bo to o to w tym chodzi, że możemy stać się częścią czegoś ważnego, czegoś dobrego, ale jednocześnie nie wymaga to od nas takiego wysiłku. Patrzę na żonę pana Cezarego Pazury, która poświęciła swoje włosy, żeby jakby przyłączyć się do tej akcji, ale każdy wpłacający, jak spoglądam, to są czasami drobne kwoty. Tak, to są drobne kwoty. Ja też zwracałam uwagę, bo widzę, jak te kwoty wpływają tam na tym liczniku, ale też widać po wpłatach. To są drobne kwoty, to są duże kwoty. Każdy, mam wrażenie, po prostu chce dołożyć tą cegiełkę. I patrząc trochę tak psychologicznie może się odniosę, to jest tak, że my jesteśmy po prostu istotami społecznymi. Ja wiem, że w ostatnich czasach jesteśmy bardzo mocno podzieleni. Podzieleni nie tylko w kwestiach tutaj politycznych, jakichś takich bardziej ogólnych, ale my też w rodzinach jesteśmy podzieleni. Nam brakuje Kontaktu ze sobą i przychodzi taka akcja, w której nagle możemy znowu poczuć się wspólnotą. I myślę, że to po pierwsze chodzi o to poczucie bycia we wspólnocie, że my wszyscy razem nagle potrafimy się zebrać bez względu na to, ile rzeczy nas różni po drodze. A druga kwestia jest taka, że przecież pomagając, my się stajemy lepsi, my się czujemy po prostu szlachetniejsi. I nawet jeśli to będzie drobna kwota, to my naprawdę czujemy się, czujemy się częścią tego wydarzenia, które dzisiaj no nie da się ukryć, jest. Jakby na ustach całej Polski, bo trudno nie zauważyć tego, co się dzisiaj dzieje w sieci. I to, to w sieci jest chyba tutaj też ważnym elementem, bo Cezary Pazura wspominał pierwsze, pierwszą wielką orkiestrę świątecznej pomocy, w której brał udział. Dzisiaj orkiestra ma 34 lata. Właśnie patrzę, 175 milionów na koncie fundacji. że uśmiecham się, bo co, po prostu nie, nie coś nieprawdopodobnego nie to, co, tak. to, co widzę. I dzisiaj spotkałem się z takim komentarzem Wojciecha Kardasia, który był gościem Polskiego Radia 24, że to jest może jakiś nowy wośp, że dla może młodszego pokolenia to jest właśnie dla nich WOŚP. Zgodziłaby się pani z tym określeniem? Ja, jak najbardziej. Nawet dokładnie wczoraj o tym pomyślałam, że to nie znaczy, że WOŚP, WOŚP już jest nie okej. Okay. To jest coś cudownego, że mogą takie akcje takie zbiórki działać równolegle. Tak? Że może być WOŚP, który ma finał w styczniu i może być, mam nadzieję, nie pierwsza i nie ostatnia, e, znaczy nie ostatnia, taka zbiórka organizowana przez e, Łatwoganga. I mam taką nadzieję, że... E, Ludzie, którzy chcą pomagać, właśnie będą się w takich momentach jednoczyć i absolutnie nie będziemy wybierać, czy my damy na wóz, czy my damy tutaj, że będziemy po prostu w stanie i będziemy chętni do tej pomocy i do, tej, do tego wsparcia. Zresztą z tego, co widziałam w sieci, też Jurek Owsiak pozytywnie odniósł się do tej zbiórki i tylko się cieszyć. Patrzę również na ten czat, który jest tutaj po prawej stronie, w miejscu, gdzie można umieszczać komentarze. I tutaj nie ma hejtu, tutaj nie ma e, wulgaryzmów, tutaj są same serduszka i, i cały czas płyną jakieś takie pozytywne wibracje. Nie wiem, no, czy, czy ja mam jakiś inny internet, on się zmienił nie, od, od wczoraj? Nie, nie, ja też to widziałam, natomiast ja też bardzo mocno dzisiaj obserwowałam e, pio, pana, pio, Piotra, pana Piotra, e, tego młodego człowieka, który mhm. ciągle powtarza e, bawmy się, wpłacajmy pogódźmy się, potrzebujemy bycia razem. On y, bardzo mocno nawołuje do takiego zjednoczenia i bardzo mocno pilnuje tego, bo ja to obserwowałam i naprawdę w kilku wejściach jego absolutnie y, podkreśla to, że skoro potrafią się raperzy ze sobą pogodzić, no bo też akurat w tym momencie, kiedy Tede dzwonił do y, Ryśka Pej, sama, sama to oglądałam i po prostu przecierałam oczy ze zdziwienia, a jestem tym pokoleniem, które zna ten konflikt jednak, więc y, y, jakby pokazuje to, że skoro ludzie w takich... Ta, w takich miejscach, w takich momentach potrafią do siebie wyciągnąć rękę po często w wielu latach w ogóle jakichś waśni i kłótni, to dlaczego my mamy się tutaj hejtować? Jakby cała uwaga poszła na, te, na ten licznik, mam, na, mam wrażenie, na to, żeby te pieniądze tam rosły i chyba trochę zabrakło czasu na hejt i chwała Bogu, że tak jest i bardzo mnie to cieszy. To też ważne, że to wszystko dzieje się e, spontanicznie, no bo gdyby ktoś chciał to wymyślić od początku do końca, gdyby chciał zorganizować te wszystkie gwiazdy, które e, rozmawialiśmy tutaj z Bryską, która mówi 3,5 godziny siedziała na krzesełku przed wejściem do mieszkania, żeby w ogóle móc e, uczestniczyć w streamie, co, co już wydaje się dosyć no, absurdalną sytuacją, no to gdyby to miało być zaplanowane, to by coś nie wyszło? Ja mam na... ja, ja, ja, ja, ja jestem przekonana, że gdyby ktoś to miał właśnie wymyślić i, i, i to miałoby pójść zgodnie z planem, to by nie osiągnęło takich rozmiarów, że tutaj cały fenomen tej akcji polega na tej spontaniczności. Ja dzisiaj widziałam, jak tam się zmieniali goście w studio, w, w, studio, w tym pokoju. No jak jedni wchodzili, inni wychodzili. Jak Sanach próbowała zrobić miejsce Monice Olejnik i odwrotnie. To były, to były takie niesamowite tam ta, te, te obrazki, które oglądałam z zapartym tchem. I ja myślę, że po prostu ten chłopak nie wiedząc w ogóle, na co się, z czym się mierzy i, i, i na co się porywa, e, po prostu poszedł w to w ciemno, poszedł w to spontanicznie. E, no Nawet choćby fakt, że dzisiaj ta, ten stream miał się zakończyć bodajże o godzinie 16, tak. a już wiemy, że jest przedłużony do 20. Znowu jakaś spontaniczna decyzja, e, no bo widać, że ten licznik cały czas tam się kręci, te pieniądze... Te pieniądze rosną. Jest takie zjawisko w psychologii. Mówi się, żeby komuś, kto nie ma pojęcia, że coś się może nie udać albo że jest to niemożliwe, żeby go posadzić i on to wtedy zrobi. Że nas ograniczają nasze przekonania, że my po prostu jak zaczynamy analizować za długo i zaczynamy się zastanawiać, no to my wtedy jakby z góry się gdzieś ograniczamy. Jak puścimy to, to wolno i, i powiemy, no dlaczego nie, no pewnie, że to zrobię i nagle okazuje się, że to robię. A jak nie zwariować, tak myślę jeszcze w kontekście tego chłopaka, który to wszystko zorganizował i e, prawdopodobnie ten stream zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, że e, aktualnie to chyba jest najchętniej, e, znaczy to jest największa zbiórka w ogóle na świecie robiona w internecie. I no, ta akcja się przynajmniej według tego licznika zakończy za 3 godziny i 6 minut, co wcale nie jest powiedziane, że tak się właśnie stanie, ale, ale koniec końców ten chłopak się obudzi z myślą, co właściwie się wydarzyło i co on osiągnął. Jak przy tym wszystkim, przy tym szale nie zwariować Myślę, że tak naprawdę on dopiero do niego dotrze w ogóle, co się wydarzyło. Myślę, że teraz oglądając go, słuchając, on w ogóle jakby, ja rozumiem, że on jest w tym ciągle, ale on jeszcze do niego w ogóle nie dociera. To, to musi minąć naprawdę jakiś czas. Ja myślę, że to będzie kwestia kilku tygodni, zanim do niego tak naprawdę realnie dotrze, co on zrobił? Co się, co się wydarzyło? Natomiast myślę, że tutaj ym, kwestia tego, ym, jak, jak ma spokojną głowę, jak ma pokładaną psychikę, ym, jak sobie poradzi, to jest też kwestia tego, jakich ma ludzi dookoła siebie, yy, czy będzie potrafił te emocje yy, po prostu yy, jakoś na razie powyciszać, żeby potem tą siłę spożytkować na kolejną być może akcję, bo też nie do końca wiemy, jak to będzie dalej wyglądało, czy będą ponowne, ponowne akcje, ale, ale na pewno tutaj Dużo, dużo zależy od tego, jak, jak ma to teraz już poukładane w głowie, jakim jest, yy, jakim jest człowiekiem, chociaż mówię, no myślę, że yy... To, to nie jest kwestia wieku, bo myślę, że każdy z nas, gdyby miał się zmierzyć i udźwignąć taką odpowiedzialność, jaką on na siebie przyjął, to jest potężna odpowiedzialność. No nie byłoby to łatwo. Trudno powiedzieć, jak to pójdzie dalej, jeśli chodzi o niego. No ja życzę mu z wszystkiego najlepszego i z całego serca trzymam kciuki um, i, i wierzę, że to tylko jakby um, pójdzie w dobrą stronę, ale po, potwierdzam, no powinien na pewno odpocząć, na pewno powinien się od tego na jakiś czas troszkę odciąć, troszkę sobie tą głowę uspokoić, bo no wyobrażam sobie sobie, co tam się musi w tej głowie dziać. Ja nawet dzisiaj e, użyłem takiego sformułowania, że, że to jest taki czyściec dla algorytmów, że, że algorytmy do tej pory karmione takimi e, złymi treściami teraz jakby e, przeszły chyba na tę dobrą stronę. To może również e, poprawiać gdzieś nam samopoczucie w momencie, kiedy my na co dzień czujemy się e, no przytłoczeni życiem i dzieje się taka zbiórka na naszych oczach. No to powiem szczerze, że nawet jak teraz z panią rozmawiam, no to się uśmiecham, bo patrzę na ten licznik, który cały czas nie chce się zatrzymać i po prostu kręci się i, i, i, i kolejne no, kwoty wykręca. No tak, ja, ja, ja też mówię, ja słyszę to też i fana, w pana głosie, ale sama jestem po prostu niesamowicie poruszona. i pewnie Kurczę, jak to dumny życie. jestem też z nas po prostu, z nas Ja Polacy. też, ja też, ja też, bo to pokazuje, że my po pierwsze dalej potrafimy czuć. Bez względu na to, co się dzieje dookoła nas, to my naprawdę czujemy. Mamy w sobie niesamowitą empatię jako naród, no bo przecież te 170 kilka, już w tej chwili milionów, nie wzięło się e, z powietrza. To przecież realni ludzie większej mniejsze kwoty wpłacili, czyli każdy z nas, kto wpłacił na tą zbiórkę, miał poczucie i potrzebę i tą empatię w sobie, że chcę że pomóc, tak? I, mm, I potrafimy działać razem, potrafimy się zjednoczyć w te kilka dni, a tak naprawdę fenomen tej akcji to jest te ostatnie y, 48, czy, czy no tak, tak mniej więcej, tak, tak. liczymy, nie? że te 48 godzin to jest po prostu jakieś, jakieś coś nieprawdopodobnego i y, y, y faktycznie my się możemy poczuć z tym lepsi. Myślę, że y, jeżeli się ta akcja zakończy o 20, ta zbiórka, no to będziemy... Y, wielu z nas w domach przed telefonami czy, czy laptopami będziemy po prostu mocno wzruszeni, choć jakoś mam dziwne przekonanie, że ona pociągnie i potrwa do północy. Mam nadzieję, że tak się wydarzy i tak myślę, że Jutrzejszy dzień też będzie dobry, kiedy po prostu obudzimy się, zobaczymy, ile tam na tym koncie jest i, i, i będziemy mieli poczucie, gdzieś w tym wszystkim jest też ta, ta nasza złotówka. Pani Karolino, bardzo dziękuję za to spotkanie. Karolina Klecka, psycholog, psychoterapeutka, była gościem Polskiego Radia 24. Dobrego popołudnia pani życzę. Dziękuję bardzo i trzymajmy kciuki za to, żeby tam było jeszcze więcej tych milionów. Idziemy po 200 milionów. Do usłyszenia. Dokładnie tak. Dziękuję. Der Klammer.